Nasze słownictwo czasem jest zabawne, nie zawsze dokładne i czasami niezrozumiałe. Dla przykładu weźmy dwa słowa z naszego słownika. Nieboszczyk i deszczyk. Częścią składową słowa nieboszczyk jest niebo plus strzyk. Łącząc to razem można powiedzieć, że z nieba strzyka. Niebo strzyka. To znaczy, że z nieba pada deszcz. Inne słowo, często używane, to deszczyk. Słowo deszczyk możemy powiedzieć, że pochodzi od deski i można kojarzyć z deską. Gdy ktoś umarł, leży na desce. Można powiedzieć, tam leży deszczyk. Deszczyk, bo leży na desce. Jeżeli teraz popatrzymy na te dwa słowa nieboszczyk i deszczyk widzimy, że to co kropi z nieba powinno nazywać się nieboszczyk, bo niebo strzyka. Natomiast ten kto zmarł i leży w trumnie powinno nazywać się go deszczyk, bo leży na desce. W rzeczywistości nazywamy to odwrotnie. Brzmi to nieco skomplikowane, czy nie? Takich i podobnych przeciwności w nazywnictwie języka polskiego możemy znaleźć więcej. W Ewangelii apostoła Jana rozdziale 6 wiersz 51 Chrystus mówi Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który ja dam, jest moje ciało za życie świata. Żydzi, gdy słuchali tych słów Chrystusa, myśleli, że Chrystus proponuje im, aby go jedli i aby go połykali. Nie mogli tego zrozumieć, nie mogli tego zrozumieć, mówili więc: Trudna jest ta mowa, który jej może słuchać. Sprzeczali się więc między sobą Żydzi, mówiąc, jak On może nam dać swoje ciało do spożycia. Wielu z uczniów odeszło od Chrystusa, bo nie mogli zrozumieć, jak można połykać Chrystusa. Jak można połykać ciało Chrystusa. A dzisiaj? Czy jest inaczej? Dzisiaj ludzie słuchając, czy czytając słowa Chrystusa, kto spożywa moje ciało... Też myślą o połykaniu Chrystusa. Co więcej, wielu wierzy w to, że połykają Chrystusa. Chrystus widząc niezrozumienie u ludzi, wyjaśnia to im i wyjaśnia to nam. Czytamy jego wyjaśnienie w wierszu 63, Ewangelia Jana rozdział 6. Duch daje życie, ciało na nic się nie przyda. Słowa, które ja wam powiedziałem są duchem i są życiem Chrystus wyjaśnia to nieporozumienie Tak, masz mnie spożywać Masz się mną karmić Ale duchowo karmić Bo Chrystus to Słowo Boże Również Słowo Boże zapisane na stronach Biblii Słowo Boże stało się ciałem Ciało zostało ukrzyżowane a Słowo jest żywe nadal. Duchowe spożywanie Chrystusa to karmienie się Słowem Bożym. Chrystus, aby pomóc nam to zrozumieć, wyjaśnia dodatkowo Ojcowie wasi jedli mannem na pustyni i poumierali. To jest chleb, który z nieba stępuje. Kto go spożywa, nie umrze. W Starym Testamencie ludzie karmili się chlebem z nieba, manną, czyli przez usta do żołądka. W Nowym Testamencie teraz mamy się karmić chlebem z nieba Chrystusem, to znaczy Słowem Bożym, przez uszy do serca. Wiem, że wielu ze słuchających powie to samo, co tam ci mówili. Trudna jest ta mowa. Któż jej może słuchać? Tam ci odeszli i przestali słuchać Chrystusa. Wierzę, że słuchający audycji Wiara Wolność nie odejdą. Będą słuchać nadal. Będąc tym zachęcony, zapraszam do pozostania przy odbiornikach. Zapraszam ja, jak i też Ania, Józef Lupa. A teraz wysłuchajmy utworu w wykonaniu Jurka Jóźbika. Jeśli chcesz wygrać życie. Dawno nie było bluesa w audycji, więc dzisiaj parę taktów bluesa. Jeśli chcesz wygrać życie, powiem Ci co zrobić masz. Jeśli chcesz wygrać życie, powiem Ci, co zrobić masz. Zacznij czytać Biblię, wtedy wiarę wzbudzisz swój. Pytasz się, dlaczego tak podły jestem, Boże Świat? Pytasz się, dlaczego tak podły jestem, Boże Świat? Zacznij czytać, Biblię. Ona prawdę powie. Ci. Jeśli chcesz się odnaleźć i zacząć życie jeszcze raz. Jeśli chcesz się odnaleźć i zacząć życie jeszcze raz. Zacznij czytać Biblię. Ona pomóc może ci. Jeśli chcesz poznać Boga. I odwagi starczy Ci Jeśli chcesz poznać Boga I odwagi starczy Ci Wezwij Go jeszcze dzisiaj On odpowie wkrótce Ci Wtedy wiarę zbudzisz Śladami Jana. Audycja z dobrą muzyką i z dobrym słowem. W audycji tej zabierzemy Państwa w podróż po Ewangelii według świętego Jana. Dzisiaj przed nami pierwszy odcinek. Zapraszam. Są słowa, które znają Ci pogodni prościsk. Są słowa drogowskazy świecące w ciemności. Zdaje sobie sprawę z mocy słów. Słowa mogą zachęcić, zainspirować lub zniechęcić i zniszczyć. Słowa dla duszy mogą być jak promienie słońca lub jak bolesne uderzenia. Wiele naszych najlepszych wspomnień, jak i najgorszych chwil, zależało od słów, jakie inni do nas skierowali lub od słów, jakie my do nich powiedzieliśmy. Prawdopodobnie najbardziej dramatyczną rzeczą dotyczącą słów jest to, że w jednej chwili Mogą odsłonić coś, co było do tej pory całkowicie ukryte. Możesz być w jednym pokoju z drugą osobą, a jednak możecie być dla siebie całkowitą zagadką i tajemnicą, zanim nie zaczniesz z tą osobą rozmawiać. Ta druga osoba nie może znać Twoich myśli, aż do chwili, gdy zdecydujesz się, by powiedzieć je o swoich myślach. Twoje myśli są niewidzialne, niesłyszalne, niezapisywalne, niepoznawalne, aż do chwili, gdy zaczniesz ubierać je w słowa. Jeśli ty i ja, będąc ludźmi, jesteśmy dla siebie tak niepoznawalnymi, zanim zaczniemy mówić, o ile bardziej nieograniczony, wieczny Bóg jest dla nas tajemnicą, zanim nie zacznie do nas mówić. Ewangelista Jan na początku swojej Ewangelii przedstawia nam Jezusa Chrystusa nie jako małe dziecko, które narodziło się w Betlejem i nawet nie jako jedynego Syna Boga, ale jako wieczne Słowo jako Tego, który od zawsze był z Bogiem, który jako jedyny może wyrazić Boga, jako Tego, który jako jedyny przyszedł od Boga do naszego świata. Jan przedstawia Jezusa jako Boga, który mówi, przychodzi i zbawia. Na początku było słowo.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 On sam nie był światłem, miał tylko świadczyć o świetle. Prawdziwe światło, które oświeca każdego człowieka, przyszło na świat. Na spotkaniu członków rodziny królewskiej z liderami brytyjskiego społeczeństwa był obecny emerytowany szef Scotland Yard'u. Jedna z obecnych osób w trakcie rozmowy z byłym szefem powiedziała coś takiego – Musiał pan spędzić dużo czasu na poznawaniu i studiowaniu fałszywych dokumentów i podpisów. Myli się pani. Cały mój czas poświęciłem na studiowanie i poznawanie rzeczy prawdziwych. Dzięki temu, gdy zobaczyłem coś fałszywego, od razu to wychwytywałem. Świat, w którym żyjemy jest pełen oszustw, kłamstw, obłudy. Dotyczy to ludzi z rządu, jak i zwykłych sprzedawców. Przedstawicieli agencji reklamowych, kelnerów w restauracjach. Ludzi prowadzących prywatne biznesy, sekretary, przyjaciół, sąsiadów. Wydaje się, że każdy używa kłamstwa. Dlaczego? Bo wydaje się nam to skuteczne. To działa. Nawet w kościołach zjastującym mówią tak, by zdobyć popularność, a nie po to, by zmienić życie słuchaczy. Bardzo często to, co mówią w 90% to są ich myśli, a pozostałe procenty to poza prawda. A słuchacz nie potrafi odróżnić jednego od drugiego bo w większości jesteśmy biblijnymi analfabetami. Niestety, to dotyczy również tego, co słyszymy we współczesnym świecie na temat osoby Jezusa. Jeżeli chcemy umieć odróżnić fałszywego Jezusa i zafałszowane prawdy, musimy zapoznać się z rzeczą prawdziwą, oryginalną. Musimy poznać prawdę Słowa Bożego. Kim jest Jezus? Żył 2000 lat temu w obskurnym miasteczku w państwie bez większego znaczenia w czasach dominacji rzymskiego imperium. Jednak jego osoba i życie wywarły większy wpływ na ludzką historię niż życie jakiejkolwiek innej osoby. Kiedy patrzymy wstecz na ludzką historię, dostrzegamy wielu ludzi, których życie, sława czy osiągnięcia miały wpływ na miliony. Dobry lub zły wpływ. Nazwiska takie jak Juliusz Cezar, Marcin Luther, Adolf Hitler, Graham Bell, Józef Stalin, Mahatma Gandhi, Mao Zedong, Napoleon Bonaparte, Aleksander Wielki, z łatwością przychodzoną do głowy. Time Magazine w artykule o Jezusie napisał Wymagałoby to egzotycznej kalkulacji, aby zaprzeczyć, że osobą najbardziej wpływową nie tylko w czasie ostatniego dwutysiąclecia, ale w całej ludzkiej historii jest Jezus z Nazaretu. Nawet dzisiejsza data jest oparta na dniu Jego narodzin. Koniec cytatu. Tak więc, kim jest Jezus? Co sprawia, że jest tak wyjątkową postacią, że ze względu na Niego jugosłowiańska siostra, matka Teresa, poświęciła swoje życie, aby pomagać umierającym ludziom na ulicach Kalkuty? że największe budowle i największe osiągnięcia architektury w Europie były zbudowane dla Jego chwały. Że największe światowe dzieła sztuki były stworzone, aby Go czcić. Że najwspanialsza światowa muzyka została napisana ze względu na Niego. Że 167 lat po tym, jak Rzym ukrzyżował Jezusa, został on ogłoszony jedynym Bogiem Cesarstwa Rzymskiego. Że Aleksander Sołżenicyn, więziony w syberyjskich łagrach, stwierdził, że rozmyślanie o Jezusie ochroniło Go przed zwariowaniem. Co sprawia, że w momencie bólu, załamania Jego imię, a nie imię Buddy czy Mahometa jest wymawiane przez ludzi? Co sprawia, że dwa tysiące lat po tym, jak w fizyczny sposób usunęliśmy Go z naszego świata, ludzie z różnych kręgów powiadają, że to On, Jezus, uwolnił ich od narkotyków, chorób, prób samobójczych, depresji, beznadziei? Co sprawia, że w Jego imieniu ludzie rezygnują z osobistych profitów, karmią głodnych, przyjmują do siebie bezdomnych, ubierają nagich, leczą chorych? Kim jest Jezus?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 Tak mi słów, by mówić do Ciebie I nie mam sił, bo nie mam nie przy Tobie Trudno ufać mi, gdy mówisz do mnie Wszystko wokół ważne jest, tylko nie Ty, Panie Pozwól mi zrozumieć jeszcze raz Twój krzyż, pragnę wrócić do obecności Twojej dziś, przebacz mi, nie rozumiem miłości twojej Panie. dla mnie wszystkim panie z tobą być moim szczęściem panie jest stałe się dla mnie wszystkim panie z tobą być moim szczęściem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 Pani, ja!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 Przed pytaniem czytam fragment z drugiej Księgi Samuela, rozdział 8, wiersze 15 plus 18. Dawid panował nad całym Izraelem, wykonując sąd i sprawiedliwość nad całym swoim ludem. Benajasz, syn Jojady, sprawował dowództwo nad keretytami i Peletytami, a synowie Dawida byli kapłanami. W Starym Testamencie była grupa ludzi, którzy byli kapłanami. Pytanie. Którzy ludzie są kapłanami Pana Boga dzisiaj? Szukając odpowiedzi czytamy pierwszy list apostoła Piotra, rozdział 2, wiersz 3-5, plus 9. Przed pytaniem czytam fragment z drugiej księgi Samuela, rozdział 8, wiersze 15, plus 18.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 Którzy ludzie są kapłanami Pana Boga dzisiaj? Szukając odpowiedzi czytamy pierwszy list apostoła Piotra rozdział drugi, wiersz 3 do 5 plus 9 Każdy kto znajdzie odpowiedź taką jaką podaje Pismo Święte może telefonować już teraz na numer 503 0068 503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 Numer kierunkowy 773 Ze sznurkiem w kieszeni reportaż Henryka Dedo i Waldemara Kasperczaka Staszek pracował, ja pracowałam Mieliśmy samochód, mieliśmy mieszkanie własnościowe w Lubinie. Dobrze nam się powy... To znaczy na tyle dobrze, że nie, nie brakowało nam niczego nie musiałam wiązać końca z końcem, bo stale nam wystarczało. I postanowiliśmy wyprowadzić się na wieś, tutaj właśnie do Siedlec. Przyjechaliśmy tutaj i tu zaczął się koszmar w moim życiu. Koszmar z tego, w takim wydaniu, że chcieliśmy otworzyć własny interes. Tu w tym pokoju, gdzie siedzimy teraz, yy, otworzyliśmy sobie sklep. Oczywiście wzięliśmy do spółki dwie osoby. Wzięliśmy pożyczkę. Pożyczkę żarowałam moim domem. No i jak zaczął się interes, to było wiadomo, że jak się zaczyna interes, to najpierw nie ma wypłaty, nie ma niczego, tylko trzeba inwestować w sklep, żeby był towar, żeby tego. No i wspólnikom się nie podobało to, że inwestujemy, że nie ma pieniędzy i mieliśmy raty do spłacenia 2,5 miliona miesięcznie. Także dwie raty żeśmy chyba wpłacili, już trzecie żeśmy nie zapłacili, a na czwartą to już, bo wtedy by trzeba było zapłacić już 5 milionów, nie, nie 2,5. To już w ogóle nie było i zaczęło się to, że przestaliśmy spłacać kredyt, bo nie mieliśmy z czego. Sprzedaliśmy ten towar, który tutaj był w sklepie i właściwie przeznaczyliśmy go na życie, bo już nie było z czego żyć. No i zaczęły się komornik, nachodzenie. Myśleliśmy, że Staszek otworzy warsztat samochodowy, że jakoś to będzie prosperowało. Zaczął się zupełnie inaczej. Staszek zaczął szukać yy, rozwiązania problemów alkoholu. No i wtedy już nie było innego wyjścia jak... Nie wiem. Ja w, ja w każdym razie nie widziałam z tego żadnego wyjścia. Aż do momentu, kiedy otworzyli granicę do, do Anglii. I Staszek ma w Anglii yy, rodzinę. I wtedy Staszek wyjechał do Londynu. Myśleliśmy, że zarobi tam, że zarobi tam jakieś pieniądze i że yy, po prostu... Jakoś z tego wszystkiego wyjdziemy. No i takżeśmy od razu szybko policzyli oczywiście, że Staszek pojedzie, że tam zarobi nie i że będzie mi przysyłał co miesiąc 100 funtów, a 100 funtów to wychodziło akurat tyle, że ja mogłam pozapłacać to wszystko, a resztę jakoś, że sobie dam radę. No i pojechał i okazało się, że po pierwszy miesiąc przysłał te 100 funtów, bo jakby zarobił. Drugi miesiąc nie przysłał, w ogóle, trzeci miesiąc było to samo, czwarty miesiąc to samo. I to trwało ile? Półtora roku? Tak. Półtora roku, jak był w Anglii. A ja zostałam z tymi problemami, z tym wszystkim, sama, z dwójką dzieci, sama. I zaczęłam pracę na bazarze, jako sprzedawca. I pracowałam tam od rana do wieczora, od 9 do 18. Wszystko mi było jedno, gdzie pracuję, byle tylko mieć na, na chleb. I któregoś dnia, właściwie to było w niedzielę, nie miałam co ugotować na obiad dzieciom. Ja mówię, no ja to ja, zapalę papierosa, wypiję kawę i jakoś tam ten dzień przybąka. Ale co zrobić z dziećmi? No, przy żonach chcą jeść, a ja nie miałam ani na chleb, ani na nic. I właśnie w tym, w takim, w takim, wiesz, takim odrętwieniu, bo ja wtedy już nie myślałam o tym, jak z tego wyjść, bo ja już miałam tego dosyć, tylko, tylko myślałam o tym, jak skończyć, nie z tym wszystkim, tylko jak skończyć z sobą, żeby mieć to wszystko z głowy. I chodziłam może z miesiąc, albo jeszcze więcej jak miesiąc czasu, ze sznurkiem w kieszeni. I z taką tą, że jak tylko mi się nadarzy okazja, to pójdę i powierzę się. I to będzie najlepsze wyjście, bo skończę z tym wszystkim i będę miała problem z głową. I właśnie wtedy, kiedy tak stałam i myślałam o tym, że myślę sobie, jak mi znajdę kogoś, kto mi tym dzieciakom da coś zjeść, albo, albo kto mi da parę złotych, żeby mogła kupić coś na ten obiad, to mówię, naprawdę już dzisiaj to jest ostateczny moment, kiedy ja pójdę i sobie coś zrobię. I kiedy tak stałam i myślałam o tym, przyszła do mnie yy, koleżanka, to znaczy koleżanka, znajoma, yy, Staszka kolegi. I, I w sumie nie, nie spotykałyśmy się tak często. Ale wtedy nie widziałyśmy się chyba z, ja wiem, z dobre pięć lat, albo jeszcze lepiej. I ona wtedy mnie spotkała na tym bazarze i była taka rozpromieniona, taka szczęśliwa i mówi, o jak dobrze, że Cię widzę. Mówi, nie przyszłabyś z dziećmi na obiad w niedzielę? A ja tak myślę że na obiad? Ale no jak tu powiedzieć dziewczynie, że przyjdę na obiad z dwójką dzieci? Ale ona tak napierała na ten obiad, że ja mówię, no dobrze, już przyjdę. No i przyszliśmy, przyszliśmy do niej i zaczęliśmy rozmawiać. Oczywiście po tym obiedzie ona mówi, zostań, wypieszkawe, kawę, posiedzisz trochę, mówi, pójdziesz. I tak dzieci poszły się bawić, a ona mówi, widzę, że masz jakiś problem. Mówi, mogłabyś mi powiedzieć, jaki masz problem. Ja mówię, co ja ci będę mówić, jak ja mam problem. Mówi, moich problemów już nikt nie rozwiąże. Mówię, muszę rozwiązać je sama. i sama. Ona mówi, ale ja wiem, że jest ktoś, kto może ci pomóc rozwiązać ten problem. A ja mówię, Zosia, ktoś mi pomoże. Ja wiem, już nie ma takiego mądrego, co by mi pomógł. I wtedy ona mi powiedziała coś takiego. Mówi, Jezus Chrystus może ci pomóc rozwiązać twoje problemy. No spojrzałam na nią. I mówię, dziewczyna, czyś ty zwariowała? I ja mówię, gdzie ty? Jezus Chrystus był wtedy, jak ja się pakowałam w te problemy. I ja mówię, i teraz mimo, że ja mówię, jak mi ludzie nie pomogą, to mi Bóg też nie pomoże. I ona mówi, tak, chciałabym ci dać książkę do przeczytania, a że ja jestem takim mole, molem, książkowym, co wyniosłam z domu i za to rodzicom dziękuję, że nauczyli mnie czytać książki. To, yy, to była książka Nowy Testament. I ja zaczęłam go czytać, zaczęłam go czytać, i, i wtedy zaczął się proces w moim życiu. Czytając nowy testament, siedziałam i pariłam papierosa. Widać, żeśmy siedzieli tak, moja córka z jednej strony, a z drugiej strony ławy. I paliłam papierosa. I w którymś momencie, yy, czytając Nowy Testament, yy, mówię do mojej córki tak, wiesz co Agnieszka, to tak wygląda, jak ja bym siedziała w kościele i paliła papierosa. W momencie, kiedy ja czytałam Nowy Testament, to ja się czułam z tym źle, z tym, z tym papierosem. Ja go zgasiłam. I paliłam 40 papierosów dziennie. I nie zapaliłam papierosa więcej. To dla mnie była niesamowita rzecz. Yy, coś, co... Yy, ale to wypływało gdzieś ode mnie z środka. To nie to, że ja tak powiedziałam, że ja przestanę palić, ja przestałam. Nie. Ja się czułam z tym źle. Jak przeczytałam, że dla Boga nie jest problemem przesunąć górę, no bo jest tam, że jeżeli uwierzysz, to góry przesuniesz, powiesz do góry, przesuń się i ona się rzuci w morze. I że dla Boga nie ma problemu, którego by Bóg nie rozwiązał, to były, takie, to były takie proste słowa, które ja już kiedyś, kiedyś czytałam, bo nie powiem, żebym nie czytała nigdy Nowego Testamentu, bo przecież chodziłam, chodziłam na religię i miałam styczność z tym. I miałam styczność z tym i, i wiedziałam, że coś takiego jest. Ale te problemy, które mnie przytłaczały, to wszystko, co się działo wokół mnie i ten strach, który ja przeżywałam przed ludźmi, przed, tym, przed listonoszem przed, przed każdą jedną rzeczą ja się, ja się bałam świata, ja się bałam ludzi ja się bałam wszystkiego ja się czułam jak zaszczuty pies jak to nieraz, wiesz, gonią dzieciaki, kota czy, czy, czy, czy, czy cokolwiek to ja się tak panicznie bałam jak ten zwierzę i kiedy przeczytałam te proste słowa że nie ma problemu którego by Bóg nie rozwiązał to powiedziałam tak ja już co miałam do stracenia, to straciłam. Wszystko. Teraz jedynie mogę zyskać. I powiedziałam, Panie, Boże, jak jesteś, to pomóż mi. I zaczął się, i zaczął się, zaczęło się moje, moje życie z Jezusem wtedy. I zaczął mnie uczyć wiary w to, że On jest i że On pomaga. Wydarzyło się mnóstwo cudów w moim życiu. Nie mieliśmy chleba, mieliśmy piętkę taką, ja wiem, jakby wystarczyło na trzy kromki, to by był cud normalnie. Ja tak uważałam wtedy, że to by był cud, jakby mi wystarczyło na trzy kromki. I byliśmy w domu, przyszły koleżanki, córki właśnie tej Zosi, Monika z Alicją i one chciały zostać na noc u mnie. Ja mówię, zostaniecie na noc, ale ja naprawdę nie mam chleba w domu. Ja mówię, mam tylko tyle, żeby dzieciom zrobić kanapki i żeby oni poszli spać. I zamiast zacząć robić dzieciom kolację, to zaczęłyśmy śpiewać. Zaczęłyśmy śpiewać pieśni, grać na gitarze, ale w końcu przypomniałyśmy sobie o tej kolacji, mówimy, idziemy do kuchni i zrobimy kolację. I tak, śpiewałyśmy pieśni i robiłyśmy kolację. I wyobraź sobie że z, tych, z tej piętki chleba Bóg tak rozmnożył, że miałyśmy kopiasty talerz chleba <grym> i że dosłownie jak ta była z łyżeczka masła takiego roślinnego, to było wszystko. I myśmy tym masłem, tą łyżeczką masła posmarowały ten wszyscy chleb, że najadłyśmy się wszystkie i zostało nam jeszcze na drugi dzień. Ja jeszcze do tej pory o tym mówię i, i łzy mi się cisną do oczu. Kolejnym cudem to było, yy, nie miałam pralki, zepsuła mi się pralka, nie miałam czym prać. Przyszedł mechanik i powiedział, że tej pralki już się nie da na, naprawić, że trzeba ją wyrzucić, bo więcej będzie naprawa kosztowała, jak, jak yy, nowa pralka. I usiadłam w ozieńce na progu i zaczęłam się modlić, mówię, Boże, Ty jesteś Bogiem cudów i ja wiem, że Ty możesz wszystko zrobić. I sobie wyobraź, że ta pralka <grym> zaczęła chodzić, zaczęła prać, i pra miał chyba jeszcze ze 4 lata. I pan, który był przy tej pracy, który powiedział, że nie da rady jej naprawić, to później przyszedł na drugi dzień i mówi: Ja, mówi, ja nie wiem, jak pani to zrobiła, ale w każdym razie mówi: to, to musiał się wydarzyć jakiś cud. Dostaliśmy zawiadomienie z banku że mam się kolejny raz stawić do banku. No i poszłam na tą kolejną rozmowę, którąś tam z kolei, i pani, która ze mną rozmawiała, mówi do mnie tak, mam dla pani wiadomość. Ja wysłucham. słucham, a w duchu sobie myślę, no, kolejny, kolejna wiadomość o większych procentach, albo coś tam jeszcze. I mówi, proszę to przeczytać i podpisać. I ja zaczęłam czytać. I przeczytam kolejny raz i pisze to samo. Ja myślałam, że mi się wydawało. A tam pisze, naprawdę pisało, że bank zobowiązuje się umorzyć resztę kredytu. Więc zaczęłam czytać to od początku. I tam pisze, że, że bank rozkłada nam kredyt na yy, ileś tam, już nie pamiętam na ile rat, że rata będzie wynosić 2 miliony miesięcznie. To, jest, to już były nowe pieniądze, to było 200 zł miesięcznie. I że że zatrzymują procent, yy, odsetki, znaczy, że odsetki są, będą już zatrzymane, że nie będą rosły i że jeżeli spłacimy połowę z tego kredytu, to bank zobowiązuje się resztę umorzyć. Dla mnie to było coś niesamowitego. Jak przeczytałam to chyba trzy razy, i pytam się tej Pani, proszę Panią, czy to, co tutaj pisze, to jest prawda? Ona mówi, tak proszę Panią, to jest prawda, proszę to podpisać. I ja to podpisałam. I jak przyszłam do domu, to ja mówię, Boże, jeżeli ktoś powie, że Ciebie nie ma, to nie wiem, to jest najgorszym głupcem, jaki może być. Ja się konkretnie nie modliłam o to, żeby Pan, żeby pan mi to zabrał. Ja wiedziałam, że ja jestem winna. Że, że ja mam dług do spłacenia ale ja się modliłam o to, żeby Bóg to jakoś rozwiązał, ja to mogła zapłacić i modliłam się też o to Panie, zmniejszyj to jakoś ja wiem, że ja brałam tylko 25 milionów nie brałam tylu pieniędzy a że to tak dużo narosło ja wiem, że to była moja wina ale Ty jesteś ten, który możesz to zmienić były dni, że ja się modliłam bardzo często. Były takie dni, że zapominałam o tym długu, że się nie modliłam, przestałam się od niego modlić. Ale jestem teraz te 100% pewna tego, że jeżeli raz się pomodlisz o jakąś tam sprawę i że to jest dla ciebie ważne i Bóg wie, że masz otwarte serce na to, że, że po prostu chcesz tego, żeby ci Bóg pomógł, to On pomaga. I żeby mi ktoś teraz przyszedł i powiedział, słuchaj, daje Ci, no nie wiem, 150 milionów, czy tam 200 milionów. Zamiej się ze mną. Nie chcę. Nie chcę. Wolę kawałek suchego chleba. Do tego wodę i spokój tak, jak mam w tej chwili. Cześć. Je...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 przez Jezusa Chrystusa. Wy jednak jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem Bogu na własność przeznaczonym, abyście ogłaszali dzieła potęgi Tego, który was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła. Pan Bóg postanowił, aby w czasach Izraela istniała grupa ludzi, którzy mieli do spełnienia różne powinności i nazwani byli kapłanami. Z chwilą śmierci Chrystusa i po Jego zmartwychwstaniu funkcja ta według postanowienia Bożego przestała istnieć. Kapłani nie byli już dłużej potrzebni. Dlaczego? Bardzo jasno i wyraźnie tłumaczy nam to list do hebrajczyków. Szczególnie rozdziały 8, 9 i 10. Apostoł Piotr podsumowuje to w skrócie, gdy pisze Jeżeli tylko zasmakowaliście, że słodki jest Pan, jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem. Zwróćmy uwagę, że jest tu podany warunek. Jeżeli tylko zasmakowaliście, że słodki jest Pan, to znaczy, jeżeli poznasz prawdę i w ten sposób poznasz, kim jest Chrystus, wybierzesz Go na swojego Pana, stajesz się kapłanem Pana Boga. W wierszu 7, apostoł Piotr dodaje, dla was, którzy wierzycie, to znaczy ci, którzy zawierzyli swoje życie obecne i po śmierci Chrystusowi, stali się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 ale na przynależących do Chrystusa albo nieprzynależących. Ci, którzy wybrali Chrystusa jako jedynego Pana i Króla swojego życia, są kapłanami Boga. W ten sposób mają oni przywilej i powinni głosić innym Słowo Boże. Powinni głosić innym Chrystusa i zbawienie w Chrystusie z łaski i dawać świadectwo ludziom, co Chrystus uczynił i co czyni w ich życiu. Jest jeszcze jeden element, który należy tu podkreślić. Jeżeli jesteś kapłanem Pana Boga według planu Bożego podanego w Piśmie Świętym, to na pewno wiesz o tym. Jeżeli nie wiesz, to jednym z ważnych powodów, że nie wiesz,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 I wieczności. Dziękuję za uwagę i zapraszam ponownie do kolejnych pytań i odpowiedzi. Czy rodzice mogą poradzić coś na niewłaściwe zachowanie dzieci z sąsiedztwa? Wita Państwa, dr James Dobson z Focus on the Family. Mieszkający po sąsiedzku rodzice mogą przyczynić się do tego, by atmosfera między ich dziećmi była pokojowa, jeśli po prostu będą ze sobą rozmawiali. Naturalnie wymaga to trochę zachodu. Prawdopodobnie nic nie jest w stanie rozzłościć jednej mamy tak, jak krytyczne uwagi pod adresem jej najdroższego skarbu wygłaszane przez drugą. To naprawdę delikatna materia. Dzieci wiedzą, że między dorosłymi nie ma porozumienia i skrzętnie to wykorzystują. W każdym bloku czy osiedlu potrzebny jest rodzic na tyle odważny, by powiedzieć – chcę, by mi mówiono, co moje dziecko robi poza własnym podwórkiem. Jeśli łobuzuję z innymi dziećmi, chciałbym o tym wiedzieć – jeśli nie jest grzeczny wobec dorosłych, proszę mi o tym powiedzieć. Mam nadzieję, że będę mógł odowzajemnić się państwu, zwracając uwagę na wasze dzieci. Wysłuchiwanie, co złego zrobiło nasze dziecko, z pewnością nie jest przyjemne, bo stawia nas w sytuacji, w której czujemy się jak niedobrzy rodzice. Ale jak trudne by to nie było, musimy otworzyć się na takie informacje, jeśli dotyczą rzeczy istotnych. Żadne z naszych dzieci nie jest doskonałe – a dzięki takiej linii porozumienia, umożliwiającej nam, dorosłym, szczerą, otwartą rozmowę, będziemy lepiej wiedzieli, jak je wychowywać. Za uwagę dziękuję dr James Dobson z Focus on the Family. Program zrealizowano w studiu DR w Wiśle. fragment naszego programu, którym ostatnio jest coś, co nazywaliśmy poprzednio radiowymi spotkaniami biblijnymi. Chcemy kontynuować ten temat, a tematem ostatnich naszych spotkań był Kościół. W ciągu kilku ostatnich niedziel tematem naszych spotkań był Kościół, ten żywy Kościół Jezusa Chrystusa. Kościół, który On założył, Kościół, którego jest kamieniem węgielnym, skałą, Kościół, którego On, Chrystus jest głową i Chrystus przedstawia nam swój Kościół w taki sposób, abyśmy potrafili zrozumieć strukturę Jego Kościoła, sposób życia Jego Kościoła i cel Jego Kościoła. Wcześniej mówiliśmy o Kościele Chrystusa jako budowli, wzniesionej na fundamencie apostołów i proroków. Następnie mówiliśmy o Kościele, który jest zbudowany na i funkcjonuje jako ciało ludzkie. Kolejną niedzielę czytaliśmy i mówiliśmy, że ludzie którzy należą do Chrystusa, są Jego świątynią, w których On mieszka. Na kolejnym spotkaniu mówiliśmy o Kościele jako małżonce Chrystusa i znów mówiliśmy o Kościele Chrystusa jako rodzinie duchowej. Jest tych rodzajów, nie mogę powiedzieć, nie powinien mówić kościołów, bo Kościół jest jeden, ale Kościół jako rodzaj Porównaniu z różnymi elementami, aby nam pomóc zrozumieć, czym naprawdę powinien być ten prawdziwy Kościół. Nie skończyliśmy tematu, który ostatnio zaczęliśmy, a był to Kościół, połączenie Kościoła w Starym Testamencie z Kościołem w Nowym Testamencie. Bo jest takie odbicie, jakby luszczane odbicie pewnych elementów, wydarzeń, które były w Starym Testamencie i są one w Nowym Testamencie w kościele Nowego Testamentu, w kościele Chrystusa. I parę tych tematów wcześniej wzięliśmy. Były to tematy, w których, w których wspominaliśmy o kościele jako nowonarodzony, pierworodny w rodzinie. To ten miał być ofiarowany jako doskonała ofiara. Mówiliśmy jeszcze też o krwi w Starym Testamencie i Nowym Testamencie krwi baranka. A dzisiaj chcemy kontynuować ten temat i popatrzeć na sprawę chrztu w Starym Testamencie i w Nowym Testamencie. Nie ma dzisiaj ani, jest tylko Józef i we dwóch dzisiaj będziemy, dwie osoby, więc może będzie a mniej osób. Zamiast Ani będziemy czytać te słowa, które nam posłużą do dyskusji. Może a mąż Ani wyręczy Ani w czytaniu, więc y, przeczytajmy fragment a, ze Starego Testamentu y, z Księgi Wyjścia, gdzie pisze, jak w Starym Testamencie ludzie zostali ochrzczeni. Nie chciałbym, bracia, żebyście nie wiedzieli, że nasi ojcowie wszyscy co prawda zostawali pod obłokiem Wszyscy przez morze przeszli i wszyscy byli ochrzczeni w imię Mojżesza, w obłoku i w morzu. Właśnie. Może zatrzymajmy się na chwilę na tym tematem, nad tym a, ważnym momentem, że Żydzi... Właśnie. Co się stało? Jak to się działo, że Żydzi byli ochrzczeni w morzu? Może jest to dla co niektórych ciekawostka, że w Starym Testamencie również był chrzest I właśnie ten cytat mówi o tym, że, że był chrzest Ten chrzest dokonał się, kiedy naród wybrany Izrael przeszedł przez Morze Czerwone I ten chrzest jest obrazem, kolejnym obrazem Tak jak i wiele różnych sytuacji a, które wydarzyły się w Starym Testamencie tego co się wydarzy w Nowym Testamencie i chrztu nowotestamentowego właśnie, jakie elementy tego, tego chrztu starotestamentowego były bierzmy pod uwagę naród możemy w ten sposób też popatrzeć jako pojedynczego człowieka z tego narodu, ale weźmy pod uwagę grupę ludzi i parę takich y, kolejnych elementów, co się stało wcześniej przed tym chrztem i jak się ten chrzest odbywał? Istotne jest to, że byli w niewoli egipskiej. Również bardzo ważne jest tutaj, w drugim wersecie jest powiedziane, byli ochrzczeni w imię Mojżesza, czyli w stare przymierze. To przymierze, które zostało zawarte pomiędzy Bogiem i narodem izraelskim na górze Synaj. Ale Będąc w niewoli przez 400 lat Nagle coś, coś się zdarzyło nie? Bóg ich wyprowadził Bóg wyprowadził naród wybrany Z Egiptu, Więc... z miejsca zniewolenia mhm. Zbawił ich, wybawił ich Czy zasłużyli sobie na to? Nie zasłużyli sobie absolutnie na to Niemniej jednak Bóg Który jest Bogiem miłosiernym, łaskawym I który słyszy, bo Izraelici Wołali do Boga I słowo Boże, Pismo się Święte mówi, że Bóg Zlitował się, bo Bóg usłyszał więc gdy zostali wybawieni z niewoli, następnym krokiem co było? Był szest. Chrzest. chrzest. Jak on wyglądał? Czy, czy tylko y, po kostki weszli w wodę? Czy, czy zamoczyli się, tylko dotknęli wody? Czy to, to było oczywiście symboliczne, ale, ale jednak jak Musi to wyglądało? Musimy sobie wyobrazić morze, które rozstępuje się i jakie ściany wody po jednej, po drugiej stronie są, jacy mali ludzie są Czyli oni byli dosłownie wręcz zanurzeni Oczywiście nie przechodzili, nie przepływali Tylko szli po suchym lądzie Ale woda ich ogarniała po prawej i po lewej stronie Tak, właśnie I tu mamy ciekawy, bardzo widoczny obraz chrztu A jak te, ten obraz? Wygląda w Nowym Testamencie Przeczytajmy fragment z y, listu apostoła Pawła do Rzymian Rozdział 6, wiersze od 3 do 5 Czyż nie wiadomo wam, że my wszyscy, którzyśmy otrzymali chrzest Zanurzający Chrystusa Jezusa Zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć Zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to Abyśmy i my wkroczyli w nowe życie jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca. Jeżeli bowiem przez śmierć, podobną do Jego śmierci, zostaliśmy z Nim złączeni w jedno, tak samo będziemy z Nim złączeni w jedno przez podobne stanie. Jak możemy porównać te, te dwie sytuacje? Chrzest w Starym Testamencie i Chrzest w Nowym Testamencie. Tutaj apostoł Paweł mówi, że ten chrzest zanurzający nas w śmierć a, nie chciałem tego powiedzieć od razu <grych> Tak jak powiedziałem, że a, Starotestamentowy Chrzest, który, je, który się dokonał przez przejście Przez Morze Czerwone jest obrazem tego Co się wydarzy w Nowym Testamencie I kiedy naród wybrany Przyszedł przez Morze Czerwone I morze się otworzyło Naród wybrany przeszedł i morze się zamknęło Nie było już powrotu To życie, które było za nimi po prostu było przeszłością. Przed nimi była droga. Droga, w której musieli ufać Bogu. Dlaczego? Dlatego, że po drugiej stronie, jak się dowiadujemy z, ze stronic Pisma Świętego, była pustynia. Pustynia, gdzie lud, naród wybrany, liczący mnóstwo ludzi, a nie byłby w stanie przetrwać. Oni byli zdani na łaskę, na miłosierdzie Boga, który, jak wiemy, karmił ich, dbał o nich. I teraz w Nowym Testamencie chrzest jest również symbolem. I w czwartym wierszu pisze tak. Zatem przez chrzest zanurzający w nas w śmierć, abyśmy wkroczyli w nowe życie jako Chrystus. Więc tu występują jakieś dwa ważne elementy. Zanurzenie i Później wejście w nowe życie Tak jak Nawiązuje do zmartwychwstania Chrystusa I mówi, że Najpierw jest śmierć przez zanurzenie A wkroczenie do nowego życia Po tym zanurzeniu Kiedy poznałem Jezusa Kiedy oddałem Mu swoje życie Słowo Boże mówi Jezus mówi Że muszę iść za Nim Są to już inne standardy Inne życie i tak jak Izraelici a, Przeszli przez morze I zostawili stare życie Tak w Nowym Testamencie Ten chrzest jest symbolem tego Że to życie, które prowadziłem wcześniej Zanim znałem Jezusa Już jest za mną Już umarłem dla tego życia Słowo Boże wyraźnie mówi, że umarłem dla tego świata Co znaczy dla tego świata Do porządliwości tego świata Dla rzeczy tego świata Już teraz nie żyję dla Rzeczy tego świata Które kiedyś Napędzały moje życie Teraz żyję dla Jezusa To znaczy, że zanurzenie jest śmierć dla starego świata Dla starego życia A no, nowego starego życia a wynurzenie, no, a wynurzenie Oznacza to, że już teraz nie żyję Dla starego dla świata Dla tych rzeczy, które kiedyś Mną kierowały Teraz już żyję dla Jezusa Znaczy, Wyjście z wody oznacza, jakbyśmy wchodzili W nową rzeczywistość, w nowe życie Wchodzenie do wody pod wodę To jest symbol śmierci Wychodzenie z wody To jest jakby zmartwychwstanie do nowego życia Czy to tak y, można powiedzieć? Oczywiście I a, Pismo Święte mówi o tym że, że to jest wybór człowieka Że to musi być świadomy wybór Także a... Chrzest, chrzest y, jednak jest związany też y, jest pewną konsekwencją Decyzja, to jest decyzja, decyzja indywidualna A chrzest jest konsekwencją tej decyzji Nikt za mnie nie mógł podjąć decyzji Abym poszedł za Jezusem A chrzest jest tylko konsekwencją mojej własnej decyzji Tego, że Jezus jest moim Panem Że Jezus jest moim Zbawicielem I że już teraz nie, nie żyję dla tego świata Tylko żyję dla Jezusa Jest to też pokazanie światu że, że właśnie to uczyniłem, to znaczy jeśli powiem ludziom, czy też ludzie widzą, kiedy przyjdą, kiedy zobaczą, że zostałem ochrzczony do nowego życia, to pokazuje w ten sposób całemu światu, popatrzcie, ja już umarłem dla starego świata, ja postanowiłem umrzeć dla starego świata, a zmartwychwstałem z Chrystusem do nowego życia, także to zmartwychwstanie, nie, nie, nie jest konieczne, aby czekać na Niego po śmierci, bo Ono już następuje duchowo, duchowo tutaj na ziemi, czy, czy tak to można by powiedzieć? Tak, tak. Mhm. Więc y, tyle na temat chrztu. Więcej można czytać w Piśmie Świętym. Kochacie! Cię, nawróć się, Boży Syn. Następnym elementem Kościoła jest Pascha I w Starym Testamencie występował taki właśnie ważny element wśród Żydów, że była Pascha i też w skrócie, bo jest to obszerny temat I ci, co czytają, czy chcieliby czytać, czy chcieliby poznawać To mają okazję, mogą przychodzić na spotkania Ale tylko w skrócie, żeby podkreślić Że w Starym Testamencie była Pascha I w Księdze Wyjścia czytamy w 12 rozdziale na temat Paschy Mojżesz zwołał wszystkich starszych Izraela i rzekł do nich Odłączcie i weźcie baranka dla waszych rodzin i zabijcie jako Paschę właśnie, tak było w Starym Testamencie i jeszcze gdy przeczytamy 26 wierszu do 28 to jest jeszcze następny element tej paschy Gdy się was zapytają dzieci cóż to za święty zwyczaj? Tak im odpowiecie To jest ofiara paschy na cześć Pana, który w Egipcie ominął domy Izraelitów Poraził Egipcjan, a domy nasze ocalił. Lud Wtedy uklękł i oddał pokłon. Izraelici poszli i wypełnili przepis. Jak nakazał Pan Mojżeszowi i Aaronowi, tak uczynili. A więc Pascha była i miała być według polecenia Bożego czyniona po co? Na pamiątkę. Gdy się Was zapytają, dzieci, po co to robicie? Co to wszystko oznacza? Dlaczego to robicie? Macie odpowiedzieć że jest to na pamiątkę. Na cześć Pana. Na cześć Pana. Właśnie, a więc czynili to na pamiątkę. A przeczytajmy fragment z Nowego Testamentu, gdzie też coś jest odbiciem paschy starotestamentowej. I ten element występuje, powinien występować w Kościele, w Kościele Chrystusa. Z pierwszego listu apostoła Pała do Koryntian, rozdział 11, wiersze 23-25. do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 więc mamy tutaj znów w Starym Testamencie, gdy Was dzieci zapytają po co czynicie, dlaczego macie paschę macie odpowiedzieć, że czynicie to na pamiątkę a jak to zostało jakie to odbicie ma w jaki sposób w Nowym Testamencie, w Kościele Nowego Testamentu a w Nowym Testamencie a... Na wieczerzy, wieczerza to było spotkanie Jezusa z apostołami i właśnie to było święto Paschy. Wtedy właśnie Jezus wraz z uczniami świętowali dokładnie to, co wszyscy Izraelici świętowali. Wybrał ten dzień. W Wybrał dokładnie ten dzień. I co więcej, wiemy o tym, że zbawienie Jezusa Chrystusa nie dokonało się wtedy właśnie w wieczerniku, ale na krzyżu. Kiedy Jezus mówił o tym, że bierzcie i jedzcie, e, to jest ciało moje i później mówi, bierzcie i pijcie, to jest krew moja, to On mówił o tym, co się wydarzy za trzy dni. Czy, przepraszam, na drugi dzień. <grych> że mówił o... Za dni miał zmartwychwstać. Tak, za trzy dni miał zmartwychwstać. Mówił o, o swojej ciele, które położył za mnie i o swojej krwi, którą wylał za mnie, ale uczynił to na krzyżu. I teraz Jezus mówi, jeżeli będziecie spożywali to, co ja wam nakazuję. Wy macie to spożywać, macie nadal a, to czynić, ale kiedy będziecie to czynić, pamiętajcie o tym, co ja uczyniłem dla was. A więc czyńcie to po co? Na pamiątkę mojej śmierci. A więc czyńcie to na pamiątkę. Czy w, w tych elementach paschy sta, te starotestamentowej była jakaś moc? Był, był jakiś, jakiś niezwykły Jakaś niezwykła siła występowała? Absolutnie nie A czy spożywaniu chleba i picia wina Jest jakaś niezwykła moc? Coś czyni z człowiekiem? Absolutnie nie Wiemy o tym, że jedyna moc Jest w Bogu I że to Bóg może człowieka uratować Ale tylko przez wiarę w to Że Jezus umarł za mnie I że dokonał zbawienia, które Uczynił na krzyżu Z krzyża płynie moc Także jeśli chodzi o Paschę i tą wieczerzę, czy jak nazywają, nazywać możemy inaczej komunia, jest to czynione, ma być to czynione wyłącznie na pamiątkę. W Starym Testamencie w Księdze Wyjścia jest napisane, że Izraelici, którzy spożyli Paschę, by ocaleli. Natomiast Bóg poradził Egipcjan i pierworodni z Egiptu umarli Dokładnie to samo Jest przekazane w Nowym Testamencie Może to nie dotyczy dokładnie Egipcjan Ale dotyczy tak naprawdę nas Że ci, którzy uwierzą W ofiarę Jezusa, którą dokonał na krzyżu Osobiście, personalnie I zrozumieją to, przyjmą to To będą ocaleni Ocaleni od Bożego potępienia, od Bożego gniewu Ale przez Paschę? Przez Komunię? Nie przez Komunię To jest tylko na pamiątkę tego, co Jezus dokonał na krzyżu mhm. Także, że... Ale ci, którzy nie uwierzą w to, co jest dokonane na krzyżu Bo całe zbawienie, 100% zbawienia dokonało się na krzyżu To się już nie dokonuje dzisiaj, bo to się dokonało To już dzisiaj nie można nic dodać do czegoś, co jest doskonałe Wieczerze czy też komunie przyjmują według Pisma Świętego ludzie, którzy już są zbawieni Którzy już zostali obmyci, już zawierzyli Chrystusowi Wtedy przychodzą im czynią to, aby przypominać sobie, co Chrystus czynił dla nich. Niestety czas nas zmusza, aby kończyć dzisiejszą audycję i dziękujemy. Dziękuję Ci, a Józefie, jeśli Pan pozwoli, będziemy kontynuować temat Dziękuję. następną niedzielę.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 Dzięki czynimy Bogu, Ojcu Pana naszego Jezusa Chrystusa, kiedy modlimy się za Was. Za Was, którzy słuchacie i przyjmujecie naukę Chrystusa i apostołów z wiarą. Dlatego od dnia, w którym to usłyszeliśmy, nie przestajemy się za Was modlić i prosić Boga, abyście doszli do pełnego poznania Jego woli, w całej mądrości i duchowym zrozumieniu. Abyście już postępowali w sposób godny Pana, w pełni mu się podobając, wydając owoce wszelkich dobrych uczynków. I rosnąc przez głębsze poznanie Boga. Gdy chcesz rozmawiać teraz z nami, możesz telefonować na numer 503 0068 503 0068 lub 931 1401 931 1401 Obydwa telefony kierunkowy 7. 7, w ciągu tygodnia możesz telefonować również na te same dwa numery telefonów. I zastanówmy się, jeżeli życie wieczne człowieka tak bardzo zależne jest od tego, w co wierzysz, a ty wierzysz w czyściec. I gdy okaże się, że czyściec nie istnieje, ale tylko niebo i piekło, gdzie ty znajdziesz się po śmierci? Do usłyszenia mówi Tadeusz Tomal.